Sława Bogu Chwała Bogu Czesno говоря, to Ja troszeczkę wolno się. Tak szczerze mówiąc, to ja się troszeczkę stresuję Wam I z cerkwi, z Warszawy Przedawali chryścianski przywied Chciałem przekazać Pozdrowienia chrześcijańskie Ze zborów w Warszawie I swoją żyć ja od Tego, od swojej mamy zacznę swoje świadectwo od, od od chcę powiedzieć o swojej mamie najpierw. Będę rozkładać krótko, no to jest bardzo ważne, żeby mnogie. Będę mówić krótko, ale dla mnie to jest bardzo ważne. Moja mama przyjechała z zachodniej Ukrainy na wschodnią Ukrainę. Moja mama przyjechała przyjechała z zachodniej Ukrainy na na wschodnią Ukrainę. I żyła u swoich родственников, u swojej cioci. I ona mieszkała u swoich u swojej rodziny, u swojej cioci. I nastąpił moment, moją mamę, ciocia taki moment, kiedy moją mamę, Ciocia wygoniła z domu. Moją, moją mamę wzięli na robotę. do pracy Rodzice jednego przestępcy. I kiedy wrócił z ten, ten kiedy wyszedł z więzienia, to on wziął k siebie na robotę moją mamę. Wziął do pracy moją mamę. A to bardzo często w Dnieskiej obwodzie w Ukrainie. A to jest bardzo e, często. Często takie coś się zdarza w w Donieckim okręgu na Ukrainie. Tam jest organizowane i przestępcze grupировки. Tam są organizowane grupy przestępcze. I na tą moment u tego bandytu ребенок i rodził ja. I w tym momencie u, u tego przestępcy Urodził się syn i w tym samym momencie urodziłem się ja. Mojej mamie podarowali kwartyrę. Dla mojej mamy sprezentowali mieszkanie. Nam bardzo silno finansowo pomagali. Pomagali nam bardzo finansowo. Nastał moment, kiedy moja mama uwlekła się alkoholem. Był taki moment, że, że moja mama uzależniła się od alkoholu. I ona uciekła od banditów I ona uciekła... Potem, piła alkohol. Uciekła od nich. I moja mama uciekła od tych przestępców. I w piątym klasie ja okazał się w internacie dla sieroty. I tak wyszło że w piątym, piąty, kiedy byłem w piątej klasie, trafiłem do internetu. I trochę później ja okazałem się w domie. I troszeczkę później tak wyszło, że trafiłem do domu dziecka. Mnie chcieli usunąć dobryi przyjaciele. Mnie chcieli adaptować przyjaciele. Ja w toe wreme zajmowałem się sportem. W tym czasie zajmowałem się sportem. Teraz ja dużo nie rozmawiam. Teraz nie chcę dużo mówić, bo dużo było tam Dlatego że tam było mnóstwo grzechu w moim życiu. nie chcę proslajdać satanu. Nie chcę udawać fałdy dla satana w tym momencie. Но этот сын преступника. Но сын он сын что меня хотят установить люди, которые связаны с правоохранительными органами, с полицией. Ten, сын преступца что хотят с аппаратом справедливости. И меня вызвали на разговоры, сказали, что они меня воспитывали, и я не имею права от них уйти. I oni wezwali mnie do siebie i powiedzieli mi, że to oni mnie wychowywali i ja nie mam prawa po prostu poddać się w tą adopcję tym ludziom. I, mnie z tym. I zabronili mi mieć jakikolwiek kontakt z nimi. U mnie była taka życia, U mnie było takie życie. U, moją, u mnie było 15 lat. Tak плохо siebie Wtedy tak bardzo źle siebie prowadziłem. że w policji, kiedy mnie uznali, żeby tylko jeśli by tylko w policji ze się dowiedzieli to nie chcieli mnie kryścić w cerkwi, Oni chcieli mnie ochrzyć w kościele I nie mnie mnieryścili w prawosławnej cerwie w 15 lat I kiedy miałem 15 lat to oni mnie ochrzycili w prawosławnym kościele. Ja duł, że to tej zmieenni coj darzy naciał czytać dziecku i Biblię. Ja myślłam, że to coś zmieni i nawet zacząłem czytać taką Biblię dla dzieci i dziecięca Aiczyła no nie zmininia, todarzy Biblii ja zabrała nie chzała ale to zupełnie nic nie wpłynę na moje życie. Nastał moment, kiedy ja okazał się w mieście z bandytami i żył z nimi. I przyszedł taki moment, że zacząłem mieszkać, żyć z przestępcami. Ja tylko zaczynał i w nie uczestniczyłem. Ja to, to tylko się zaczynało i ja nie miałem udziału w żadnych e, sprawach przestępczych. No mnie очень прямо намекнули, что если to то случится, to я в тюрьме окажусь я. No, jasno dali mi do zrozumienia, że jak tylko coś się stanie i się wyda, to ja, to ja będę w więzieniu I na ten moment, kiedy w Ukrainie zaczęła rewolucja i wojna I w tym momencie, kiedy się zaczęły te zmiany i wojna na Ukrainie To wszystkich banditów w Donieckiej oblaści zaczęli szukać wojnę to w tym momencie wszystkich przestępców w Doniecku zaczęli szukać żołnierze, tak naprawdę armia. I przyjechali ludzie, żeby zabrać tego przestępcę i jego syna. Ja zrozumiałem, że nas czeka albo śmierć, albo więzienie. Ja Jeszcze ja tego nie powiedziałem wcześniej. kiedy, za, kiedy ćwiczyłem boks, to ja u trenera, który tylko w ćwiczyłem u trenera, który trenował tylko mnie jednego w całym mieście. I on, on był bardzo poważnym człowiekiem, i jego nawet bandyci. On bardzo poważnym człowiekiem, jego nawet bandyci się bali. On samy z wszystkich w mieście odkazał się pracować dla nich on jako pierwszy odmówił współpracy z przestępcami потому że on uwierzył w Jezusa Chrystusa dlatego że uwierzył w Jezusa Chrystusa i na treningach on mnie propagował i podczas treningów on mi głosił słowo Boże jeśli ja uwierowałem 18 lat to w 16 lat niewierzący jeśli ja uwierzyłem w wieku 18 lat to jako 16-latek ja przestał matykaca przestałem przeklinać i Niektóre zmiany pojawiły się w mojej życiu. I pojawiły się pewne zmiany w moim ży życiu. I ja przywiązałem się do tego trenera. Ja związałem się, przywiązałem się do tego trenera, do tego człowieka. No, on wyjechał do drugiej strony. No, on wyjechał do innego kraju. I w tot moment, kiedy ja okazałem się z bandytami. I w tym momencie, kiedy wyszło, że ja żyję z, z przestępcami. Z tymi, z którymi on odmówił być. Z, z tymi, z którymi on odmówił swojej ja z Zacząłem spotykać się z, z, z jego mamą, z mamą tego trenera. mama pastoru, I mama tego mojego trenera przyprowadzała mnie do pastora, żebym miał, miał społeczność z tym pastorem. Oni mi podarowali nowy zawiad. Oni podarowali mi nowy testament. I w dziecięcym i tam u nich ja czytałem Kiedy byłem w domu dziecka i kiedy znajdowałem się u bandytów, to to czytałem nowy testament widzieli to ani Biblię. Kiedy oni widzieli co ja robię, to, to to się im nie podobało. I nie zapresiali mnie czytać Biblię, oni zakazywali mi e, zabraniali mi czytać Biblię. I, moment, ja I przyszedł taki moment, kiedy postanowiłem uciec od nich. Nie przyszła zdziałać darzy nowej pasporty, И wyszło tak, że ja musiałem nawet zrobić nowy paszport. To tak jak u nas dowód osobisty praktycznie. Na jest, ten to moment sobie. ja rozumiałem, że u nich są bardzo wielkie możliwości. W tym momencie ja rozumiałem, że u tych ludzi są niesamowite możliwości i oni mogą zrobić dużo. U nich byli ludzie w policji. U nich byli e, swoi ludzie w, w policji. I kiedy ja pracałem się od nich, kiedy uciekałem, chowałem się od nich, u mamy swojego trenera, u chrześcijanki. U I w tym samym czasie szukali mnie i, i bandyci, i policja. A ja szkołę nie zakończyłem 11. klas, ostatni klas, paru miesięcy. Miesięc. I, i, I przez to zabrakło mi po prostu tych kilku miesięcy, żeby zakończyć szkołę, 11. klasę. I, tak, że... I tak wynikło, że Dokumenty wszystkie dokumenty ze szkoły u mnie teraz jest u, udało mi się po prostu je, je dostać Bogu. Chwała Bogu Bóg Bogu Bóg tak poprowadził że dlatego że zaczęła się wojna i nową ryspublikę. i po prostu ogłosili że jest, jest nowa republika i w moim mieście już nie była Ukraina no była cieczaja strona i w moim mieście to już nie była Ukraina, tylko to była po prostu był inny ustrój, inny kraj. Nowa Rosja, tak. Nowa Rosja. A u mnie dokumenty wszystkie ukraińskie. A u mnie e, mi się udało uzyskać wszystkie doku dokumenty ukraińskie. Kiedy ja przyjechali ludzie ze szkoły. Kiedy ja byłem w ukryciu, to przyjechali do mnie ludzie ze szkoły. Dali mnie bilety w Kijów, a potem na Zachodnią Ukrainę, tam gdzie moja mama żyła wcześniej. Podarowali mi bilety do do, Kijewa, do Kijowa i na, na Zachodnią Ukrainę, tam gdzie żyła moja mama. I ja ujechałem, tak? I ja wyjechałem wtedy z Doniecka. Slawo Bogu, ponieważ, kiedy tylko przyjechałem w Kijów, naczęli nowości, że podrywali pociągi, ja jechałem na pociągu. Chwała Bogu, bo wtedy, jak ja już później poje, pojechałem, to później zaczęły się wybuchy pociągów. На na момент я уже был в Киеве на Захадной Украине дальше. И в том моменте я уже был на Ukrainie w, K w Kijowie. A w zapadnej Ukrainie ja w I Украине я поступил в спортивное w Kijowie ja wstąpiłem do. Nie, na, na Zachodniej Ukrainie ja wstąpiłem do szkoły. Do, do Akademii Wychowania Fizycznego. I tam ja poznałem z bandytami. I tam ja znowu się poznałem z przestępcami. I z nich. On. Był jakby chrześcijanin. Jeden z nich tak był tak jakby chrześcijaninem. I do tej pory ja nie wiem, chrześcijanin li I do tej pory ja nie wiem, czy on jest chrześcijaninem czy nie jest. On nie posadził, żeby ja gotowiał się i iść w armię. On mi zaproponował, żeby ja przygotowywał się i poszedł do do do, do wojska, do do armii. Ja решиłem, że буду trenować się i пойду на контракт. Ja tak postanowiłem, że będę ćwiczyć, będę się przygotowywać i pójdę na kontrakt do armii. Francuski Legion. Do armii, do Legi Cudzoziemskiej. Ja nowe dokumenty i zagraniczny paszport. Zacząłem przygotowywać dokumenty, pasz, paszport zagraniczny. w Jeździłem do Kijowa, tam ćwiczyłem, a właściwie nawet żyłem w, tym, w, tym, w tej sali sportowej. I kiedy dalej czytałem Nowy Testament, to w Ukrainie jest tak I, na Ukrainie jest taki takie święto Paschy Ja przyszedłem do w Kijowie, w tym czasie poszedłem do, potężnej, do, do potężnego kościoła, budynku prawosławnego. I chciał, żeby monachy mi na nauczyli. żeby Ci, którzy tam, e, ci, ci kapłani, mon, monachi. Monachi. Monachi, my tam różnie nazywamy popów, mnichów, żeby oni czegoś mnie nauczyli. No on poszpatriał na mnie, nie powiedział nawet słowa i ja poszedł dalej. I on tak popatrzył na mnie, jeden z nich, i nie powiedział niczego. Ja poszedłem dalej. A ja na zdanie. Popatrzyłem na, te, na ten potężny budynek. Na ikony. Na te obrazy na ścianach. Poniał, że to nie i nie dla mnie. Ja zrozumiałem, że to wszystko nie moje i nie dla mnie. Przez Za jakiś czas jechałem na Zachodnią Ukrainę. I tam chciałem uznać, Ja chciałem się dowiedzieć, ile kosztuje bilet do Francji. I, w ofis w I Wszedłem do pewnego zbiór w centrum miasta iwano Frankowska. I tam siedział muszę, i i tam siedzieli mąż i żona i ocinała biblii tam było bardzo dużo biblii po naszego rozgwaru po поводу biletów na koniec naszej rozmowy na temat biletów ja u nich prosił, oni sposielkiem nie являются świadetelami jehowy czy ja zapytałem jak oni się nazywają kim oni są czy oni są świadkami Jechowy, czy kim a ja czytałem, że jest wera ewangelii dzień pięćdziesiątnicy ja czytałem wcześniej, że jest wiara ewangeliczna, że są pięćdziesiątnicy. Nie nie skazali, że oni, chrześcijani, chrześcianie, prosto chrześcijanie. I oni mi powiedzieli po prostu, że oni są chrześcijanami. Ja że w Biblii Ja bardzo się zdziwiłem, ja myślałem, że wszystkich chrześcijan zabili. prawda. No naprawdę tak myślałem w tym czasie. I oni mnie w cerkiew. I oni mnie zaprosili, zaprosili do zboru. I długo ja, nie w ja przez długi czas nie, nie zgadzałem się z tym, żeby iść do tego zboru. I dlatego, że wcześniej odrzekłem się od jakichkolwiek religii. Ja, ja myślałem i wiedziałem, że jest Bóg, ale że On, że on, on nie chce żadnych jakichś tam budynków. A kiedy ja znalazł cyrkul, który napisano w Biblii, to ja udziwiłsę, domów ubili. kiedy znalazłem taki taki zburgu, gdzie było napisane, a, a, ja, a ja myślałem przecież że wszystkich zabili. A mnie prawobiedowali Ewangelia. Oni mnie gościli Ewangelia. Oni nastawili prawidłnie na mnie w Oni Nauczyli mnie po Oni zaczęli mnie uczyć drogi pańskiej. Ja pokajał się i przyzwał imię Господне. Ja z, zacząłem pokutować, zacząłem wzywać imię pańskie. После этого я при церкви сказал, что я покаялся. За меня молились. По всему я, я повзял в костеле, чтобы э, они еще помолили. Я попросил пастора, чтобы они крестили меня, как как крест, крестят по наставлению. Я попросил, я попросил, чтобы они меня ожгтили так, так э, и так, как все должно ожгтить. И они меня научили опять, как как должно быть, как. И они меня научили того всего, как это должно быть. Они крестили меня в воде. Przyjąłem chrzest wodny A czy jest dwie niedziele a dwie, dwie, dwa tygodnie później? Przyjechali, i się mnie. przyjechali prorocy, i pańskie i modli się o mnie. I ja ducha Świętego. i przyjąłem ducha Świętego ze, Z, ze, znakiem, ze znakiem języków. No bez No na razie bez, bez tłumaczenia. W, ja, to to w tym momencie to była pierwsza miłość. Ja jeździć po swoim zacząłem jeździć po swoim друзьяm. do wszystkich swoich kolegów, sportowców i przyjaciół. I, nie i, nie nie, że ja I oni się zdziwili i nie, i nie wierzyli mi, że ja, że ja się nawróciłem, że, że pokutowałem. Niektóry do tej pory tak na mnie nie niektórzy do, tego, do dzisiaj tak na mnie dziwnie patrzą i nie wierzą. I zacząłem ja w cyrkwie prowadzić ludzi do cyrkwi. I zacząłem głosić i, i przyprowadzać ludzi do, do zboru. No i oni pomyśleli, że ja sektantem stałem. I mnóstwo ludzi zaczęło myśleć, że ja jestem w sekcie i jestem członkiem sekty. No potem ja jeszcze bardziej zacząłem prowadzić. A potem jeszcze bardziej zacząłem głosić Ewangelię. I nastał moment, kiedy Jezus ja przyjechał do Polsji. I przyszedł moment, kiedy przyjechałem do Polski. I nynie ja widzę, że Господь все устраивает в моей жизни. Ja widzę, że Bóg wszystko prowadzi w moim życiu. Patrzę na zadsz, co to происходит. Patrząc do tyłu, wszystko co się dzieje, i wierzę w 7 ręku We wszystkim widzę jego rękę. Ja nawet nie знаю, gdzie by okazał się, pojechał po Francji. Ja nie wiem, gdzie bym jakbym ja trafił i co by się ze mną stało, gdybym pojechał do Francji. Co było by ja tak nie ujechał z co by było ze mną, gdybym nie wyjechał z Doniecka. I co jeśli by ja nie było ze mną, gdybym się nie nawrócił. Ja Ja dziękuję Panu Bogu. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. Ja wierzę, że Jezus Chrystus Umarł za Ja wierzę, że Jezus Chrystus za moje grzechy. Umierł. Ja wierzę, że Bóg wskrzesił go z martwych. Ja wierzę, że Chrystus jest Synem Bożym. Jezus Chrystus w sławie Boga Ojca. Ja wyznaję przed Wami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. I niech tak będzie. Amen. Toka bo Tylko Bogu chwała.